Kurs o asertywności prowadzony przez Andrzeja Burzyńskiego, część trzecia. Cztery rodzaje asertywności. Nie wiem, czy zauważyłeś, zauważyłaś, że są takie dziedziny życia, są tacy ludzie, przy których jest ci łatwo być asertywnym i są tacy ludzie, przy których jest ci trudno być asertywnym. Tak mówiliśmy w poprzednich nagraniach, na czym to polega, gdzie są te wyzwalacze i to można bardzo indywidualnie zobaczyć, tak, że ta osoba na mnie tak działa, a ta tak i... Pamiętaj, do tańca trzeba dwojga, to nie tylko, że ta osoba na Ciebie tak działa, ale też, że Ty też ulegasz temu działaniu. Natomiast teraz chcę Ci pokazać cztery takie aspekty asertywności i żeby było tak bardziej elegancko, to ja podzielę się swoim osobistym doświadczeniem, pokazując Ci na tych czterech etapach, gdzie dla mnie jest najtrudniej być asertywnym, gdzie jest w miarę prosto, a gdzie jest zależy od. A więc po kolei. Zacznę każdy aspekt Zacznę od jakiejś historii. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, moim mentorem w tamtym czasie, który powiedział mi tak, Andrzej, wiesz co, człowiek w życiu nie ma to, na co zasługuje. Człowiek w życiu ma to, co wynegocjuje. I oczywiście jako hasło bardzo mi się spodobało, już myślałem, okej, OK, wstawię taką grafikę na Facebooka, człowiek w życiu nie ma to, co na co zasługuje, ale to, co wynegocjuje. I oczywiście grafika grafiką. Fajnie jest się z tym dzielić innymi. Dobre hasło, chwytliwe. Natomiast pomyślałem sobie i powiedziałem mu to. Na szczęście mu powiedziałam to. Nieraz mnie w życiu uratowało, że dzieliłem się z osobami, które mogły mi pomóc. Tak? Wiem, że jeżeli chodzi o niego, to zawsze miałem opory, bo to mentor, bo to taki pewien wzór dla mnie. I teraz powiedzieć, przyznać się do tego? Ale zdecydowałem się na to i po latach rozumiem lepiej, że takie nagrania jak to, jakieś wykłady, które słuchasz, książki, które czytasz, to inspiruje, daje pewne lekcje, ale najbardziej efektywna jest taka praca jeden na jeden, kiedy rozmawiamy, dialogujemy. Ja powiedziałam do niego, więc co, ja jestem kiepski w negocjacjach. I on mówi, dla kogo prowadzisz firmę? Ja mówię, dla rodziny. On mówi, ale dokładnie. Wtedy miałem małe dzieci, tak, taki... Jeden miał wtedy, wtedy chyba z 3 lata, drugi rok, coś takiego. I ja mówię, że no przede wszystkim dzieci, tak to mnie tak najbardziej porusza. I on powiedział wtedy zdanie, to po prostu było zdanie petarda. On powiedział wtedy tak. Kiedy w negocjacjach zgadzasz się pracować za niższą cenę, wtedy okradasz własne dzieci. Kiedy w negocjacjach zgadzasz się pracować za niższą cenę, Wtedy okradasz własne dzieci. I to był taki dla mnie strzał prosto w serce. I ja mówię do niego, wiesz, łzy w oczach. Tak naprawdę nie tylko łzy w oczach, ale i popłakałem się, tak zapłakałem może. I mówię do niego, słuchaj, no dobrze, no ale ja nie umiem negocjować. Ja nawet nie wiem, co powiedzieć, kiedy... A on mówi, ja wierzę, że sobie poradzisz. Mój mentor był naprawdę wspaniałym człowiekiem, jeżeli chodzi o właśnie o takie wskazówki, rady. Może jeżeli chodzi o strategię, to tutaj musiałam bardziej sam pokombinować, ale to, czego się przy nim nauczyłem, że on wyzwalał we mnie taki potencjał, że później tą strategia to nie była trudna. Ponieważ miałem trochę, kilka godzin było tak, kiedy wracałem od niego do siebie do domu. Jechałem, myślałem o tym w różnych myślach, między innymi o tym. I nagle przyszło mi do głowy takie proste stwierdzenie. I od tamtej pory jedną z takich technik negocjacyjnych, ponieważ w negocjacjach rozwinąłem się, ponieważ zobaczyłem po latach, że negocjacje jak sprzedaż, jak komunikacja, to, to po prostu jest umiejętność, której można się nauczyć. Ale wtedy miałem takie świetne powiedzenie. Kiedy ktoś próbował ze mną negocjować, ja mówiłem lub pisałem, w w jakiej formie to była negocjacja, mówiłem tak, wiesz, ja jestem tak słabym negocjatorem, że nie negocjuję swoich cen. Że to mogło brzmieć pół żartem, pół serio. Jeżeli ktoś powtarzał, ja metoda zdartej płyty. Wiesz, naprawdę, jestem słabym negocjatorem, ja nie negocjuję. I pamiętam, no i to zwykle kończyło negocjacje, tak na zaznaczeniu, albo ktoś decydował się na tą cenę, albo nie. Ale ja przynajmniej miałam poczucie, jak ktoś się nie decydował, ja mówię, ok, przynajmniej mam poczucie, że nie jestem wykorzystywany. Jak się zgadzam, mówię, super, że nie uległem. Ta motywacja, kiedy zgadza się pracować za niższą cenę, okradaż własne dzieci, była tak silna, że wymyśliłem rozwiązanie. Czyli to takie żartobliwe, pół żartem, pół serio. Jestem tak słabym negocjatorem, że nie negocjuję własnych cen. I kiedyś jeden człowiek tak do mnie spojrzał, mówi, Andrzej, wiesz co? Powiem Ci, że rozczarowałem się Tobą. Ja mówię, dlaczego? Mówi, nie, nie, może użyłem złego słowa. Chodzi mi o to, że spotkaliśmy się tam, znajomi mówili, że jesteś takim dobrym szkoleniowcem, więc spotkaliśmy się tutaj przy kawie, tak on mnie zaprosił, żeby tam, zaprosił mnie do swojej firmy, zaczęliśmy rozmawiać i ja mówię, o, to taki ciepły człowiek i mówi, tak naprawdę pomyślałem sobie, puh, będzie dla mnie pracował za frajer, bo ja jestem bardzo dobry w negocjacjach. I kiedy ty mi powiedziałeś, to pierwszy raz z uśmiechem na ustach, że jesteś słabym negocjatorem i ja próbuję drugi raz, a ty mi to samo trzeci raz, ja w końcu gram w to, że, on mi to opowiada, Tak, bo ja w końcu gram w to, że no to nie będzie, a ty nie zmieniasz zdania, ty nie jesteś słabym negocjatorem. Ty jesteś twardym negocjatorem. I wtedy dopiero jakby do mnie dotarło tak, ja się stałem twardym negocjatorem, ponieważ miałem bardzo silną motywację. Moi najbliżsi. Tak, okradanie własnych dzieci. Dla mnie bardzo mocna emocjonalna, emocjonalna motywacja. Z czasem wyrobiłem sobie pewną elastyczność w negocjacjach na zasadzie nie asertywności, tylko szukania rozwiązań, bo czasami, kiedy widzę, że klient... Rzeczywiście sygnalizuje, że cena jest zaporowa, to szukamy jakichś innych rozwiązań, ale nie o, ty, nie o negocjacjach teraz chcę mówić. Chcę powiedzieć, że tutaj pokazuje się pierwsza grupa ludzi, względem których naturalnie jesteśmy lub nie jesteśmy asertywni. To są nasi najbliżsi. To może być żona, dzieci, przyjaciel, brat, siostra, nie wiem, ktoś, kto jest, z kim mamy bardzo bliską relację. tak? niekoniecznie, niestety, czasami żona czy dzieci są tymi, z którymi mamy bliskie relacje, natomiast ja mówię teraz o ludziach, z którymi mamy bliskie relacje. Tak? I ludzie, z którymi mamy bliskie relacje, to są właśnie dokładnie ci ludzie i yy, niektórzy są tacy, że mówią, on jest jak dorany przyłóż dla obcych, a dla swoich jest taki surowy, tak? czyli nie jest asertywny, jest agresywny. Inni z kolei mają tendencję do uległości względem swoich najbliższych, i do twardości względem ludzi z zewnątrz. Więc musisz rozpoznać. Tak? Dla mnie, yy, ponieważ te dzieci były małe jeszcze i takie moje poczucie, że stałem, byłem nie tylko już mężem, ale też ojcem, to sprawiło, że to był dla mnie taki silny motywator. I ja wiem, że jeżeli chodzi o moich najbliższych i zrobię wszystko, żeby moi synowie nie przesłuchali tego nagrania, to rzeczywiście ja mam tendencję do ulegania. Tak? Czyli bycia nieasertywnym, bo dzieci proszą i tak czasami tutaj wybiegam za daleko, tak? Na szczęście moja żona umie mnie przystopować i mówić, Andrzej, spokojnie, pomyślimy, porozmawiamy o tym. Więc pytanie. Pierwszy rodzaj asertywności Twoi najbliżsi, czy względem najbliższych jesteś przesadnie agresywny, agresywna? Czy względem swoich najbliższych jesteś przesadnie uległy, uległa? Czy też masz zdrową postawę? Postawę asertywną. Druga historia i drugi Rodzaj asertywności. Kilka lat temu w Poznaniu był jeden z takich znanych mówców motywacyjnych, Antony Robins, człowiek, który przez 30 lat jest top numer jeden w tak zwanym rozwoju osobistym. Bardzo cenię tego człowieka za to, co osiągnął, za drogę osobistego rozwoju, którą przeszedł. No nie ze wszystkim się zgadzam tym, co on mówi, natomiast na pewno trzeba docenić to, co osiągnął. I kiedy był tutaj w Polsce, ja pomyślałem, zrobię wszystko, żeby być i na żywo go zobaczyć w akcji. I tak naprawdę nie tyle mi chodziło o wiedzę, bo ja wiedziałem, że to szkolenie będzie podstawowe, czyli to, co w jego książce sobie Olbrzyma, czy też to, co na YouTubie gdzieś można zobaczyć, yy, czy przeczytać na jego blogu, że to nie będą jakieś nowa wiedza. Ale chciałem zobaczyć, jak on pracuje z ludźmi, jak prowadzi warsztat. No wiele cennych rzeczy, których zresztą się nauczyłem. I było tak, że mm, kiedy na początku się tam zgłaszało, były trzy poziomy. Tak, poziom podstawowy, średni, taki poziom i poziom typu premium, tak był chyba nawet nazwany, basic, advanced i premium. Więc jeżeli kupowałeś w przedsprzedaży bilety, to kupowałeś bilety w cenie basic, czyli tej podstawowej, a miałeś bilety w cenie advanced, czyli tej, yy, te, tego takiego średniego poziomu. I teraz, kiedy ja kupowałem te bilety to kupiłem właśnie dla siebie, dla żony, tak, na ten, na ten poziom średni w cenie tych najniższych, ale też można było mieć linki partnerskie i jeżeli jakaś była dobra sprzedaż, to o jeden poziom wyżej dostawałeś. No więc ja dostałem się do tego poziomu premium i na też, dzięki temu, że przez nasze kanały, przez media społecznościowe sprzedaliśmy ileś biletów. I pamiętam, kiedy wchodziliśmy do tej, to było na, w Poznaniu, tam gdzie jest y, te hale targów poznańskich, wchodziliśmy 7 tysięcy ludzi, Y, stoimy w kolejce, ludzie się śpieszą, to tam natłok wielu tych, ja podchodzę, pokazuję swój bilet, tak, premium i ten człowiek daje mi pakiet ten podstawowy, basic. I ja mówię, nie, nie, nie, słuchaj, y, ja mam y, ten y, pakiet najwyższy. On mówi, o przepraszam bardzo i daje mi pakiet ten średni, drugi. I ja mówię, nie, nie, ja mam ten pakiet najwyższy. A w międzyczasie przyszedł jego szef. Jego szef, taki, który się tam kręcił między tymi, i widać było, że ten wolontariusz nie najlepiej sobie radzi przy mnie, a jakiś problem, On mówi, a ten pan twierdzi, tak niefortunnie nie się wyraził, ten pan twierdzi, że ma pakiet premium, a ja mu dałam pakiet ten średni. I on zrozumiał, że ja twierdzę, czyli że nie mam takiego biletu. On mówi, e, no to niech pan pokaże bilet. Ja mówię, już bilet dałem temu mm, człowiekowi. A on mówi, a ja właśnie nie wiem, gdzie jest mój bilet. Na szczęście moja żona tak miała kopię tych biletów, więc pokazała. Ten człowiek nas przeprosił, podał to i chciał jakoś rozładować sytuację. I mówi, e, no przepraszam za tą sytuację, mam nadzieję, że coś się pan z tego nauczył. I ja tego druchowo mówiąc, tak, nauczyłem się, że należy zadbać o swoje. Okej, okay, po co opowiadam tą historię? ponieważ to, że za mną był jakiś tłum ludzi, to, że słyszałem, że ludzie z tyłu mówią coś w stylu, Andrzej, jak, nie, nie Andrzej, przepraszam, tylko, że ludzie z tyłu mówią coś w stylu, patrz, jakiś facet tutaj chce dostać bilet. Chcę dostać pakiet premium, a ma bilet basic, bo tak to zrozumieli. Ludzie zaczęli na mnie dziwnie patrzeć, i ktoś tam właśnie. Teraz powinno być to Andrzej, co powiedziałem wcześniej. Ktoś nam mówi: Cześć Andrzej, fajne filmiki na YouTubie. Ja mówię, o nie, nie, nie mówię o filmikach na YouTube Teraz wszyscy będą patrzeć, co to goś za na YouTubie, i chcę wyłudzić bilet. Nie, nie miałam takich myśli. Absolutnie. Było mi wszystko jedno. Tutaj w stosunku do tych ludzi nie miałem problemu. Jeżeli to są obcy ludzie, z którymi nic mnie nie łączy. Nie mam z tym problemu, żeby być asertywnym i jakby tutaj walczyć o swoje. Czyli zobacz, jaka jest różnica. Kiedy był klient, tak, po drugiej stronie, który coś ze mną negocjował, to ja przez pewien czas nie umiałem zawalczyć o swoje, dopóki nie znalazłem silnego motywatora dla moich dzieci. Jeżeli to są zupełnie obcy ludzie, z którymi nic mi nie łączy, to ta presja, co ludzie powiedzą, i teraz żebyś dobrze zrozumiał, nie chcę też pokazać, wow, dla mnie presja, co ludzie powiedzą, nie jest ważna. Hmm. Chcę tylko pokazać, co na mnie działa, co nie. Tutaj nie miałem problemu z asertywnością. Tak, Obcy ludzie, których nie znam, nie mam problemu z asertywnością. Czasami są ludzie, którzy właśnie, że to, że presja będzie grupy, nawet ludzi, których nie znają, z którymi nic im nie łączy, będzie trudna do przejścia. I ja nie mówię, że oni są gorsi, czy coś, tylko pokazuję, że musisz być szczery przed sobą i zobaczyć, co na ciebie działa, co na ciebie nie działa. Hmm? Ja rozumiem, że być może teraz niektórzy nie rozumieją, jak to mówi Andrzej, przecież ci, którzy z tobą negocjowali, to byli obcy ludzie. Mm? Okay. Dla mnie jest tak, najbliżsi, ci, którymi nas łączą takie więzy, przyjaźni, miłości, to jest jedna grupa. Ta druga, o której mówiłem, to są dalsi ludzie, z którymi nie mamy żadnych połączeń, ale których na co dzień spotykamy, jakaś grupa, yy, w której jesteśmy, yy, towarzystwo, w którym się znajdziemy. Tutaj nigdy nie miałem problemu. Natomiast jest ta trzecia grupa. Kilka lat temu dzwoni do mnie znajomy i mówi, słuchaj Andrzej, mam takiego klienta, yy, rozmawiamy od jakiegoś czasu, ale widzę, że nie ma dla niego takiej usługi, która by go zadowalała, więc pomyślałem, że może przekażę go tobie. W tamtym momencie mojego życia ktoś mówi, że przekazuje mi klienta i to człowiek, który, ja pomyślałem sobie, który jest, no, można powiedzieć, w pewien sposób moją konkurencją. Myślałem sobie, wow. I mówię do niego, super, dzięki. Słuchaj, czy ty chcesz jakiś procent od tego, czy coś? On mówi, nie, nie, nie, to tak, wiesz, taki gest w twoją stronę. O, słodka naiwności. No i ja bardzo taki zachwycony. I yy, on przekazał numer, no i rozmawiam z tym klientem. On mówi, co tam chce, że chce pomocy przy rekrutacji. Rozmawialiśmy chyba z godzinę. Ja powiedziałam, co mu przekażę. Wysłałem mu maila. Na drugi dzień on dzwoni i mówi coś tam, zmienia, więc ja mu kolejnego maila. I to się ciągnęło przez kilka dni. On ciągle zmieniał. W końcu od rekrutacji przeszliśmy do szkolenia, a potem, że być może to będzie szkolenie indywidualne dla niego, a być może to jego żona, żeby weszła na rynek, stworzyła st własną firmę. Że nagle przychodzi to różne rzeczy i ja ciągle coś zmieniam, zmieniam, e, ciągle poświęcam czas i widzę, że nic z tego nie ma. I nagle zacząłem rozumieć, dlaczego ten mój znajomy przekazał mi tego klienta. Dlatego, że chciał się go pozbyć, bo widział, że to nie jest wymagający klient, bo to jest zupełnie inna rzecz. To jest taki upierdliwy klient, który najprawdopodobniej nie kupi, tak już to po latach zobaczyłem, natomiast będzie ci uprzyklał życie, bo, bo chce być, nie wiem, powiedzmy ważny i chce, żeby ktoś się wokół niego latał. I ten człowiek w tamtym momencie, dlaczego ja, ale tam, dlaczego robiłem rzeczy, których dzisiaj bym nie zrobił? Dzisiaj, gdyby coś takiego było, że rozmawiamy, on coś mówi, ja mu wysyłam ofertę, potem on dzwoni, chce, żebym coś zmienił, raz bym zmienił. Według zasady, o której będę jeszcze mówił: raz, dwa, trzy. Czyli co się zdarzyło raz, nie musi się zdarzyć drugie, a jak się zdarzyło drugi, to zdarzy się i trzeci. Tą zasadę jeszcze mówię w kontekście asertywności, ale to, co bym zrobił dzisiaj, raz bym zmienił, potem on dzwoni i mówi: a nie, to może jednak dla mnie, to ja bym powiedział: ok. Od tego momentu, jeżeli chcesz, żebym Ci wysłał ofertę, musisz za nią zapłacić. I ja wiem, że nie zapłaciłby prawdopodobnie, więc miałbym wolne. Wtedy tak za bardzo, to był inny sezon mojego życia, tak, więc y, taki byłem ma mało asertywny. I tu jest ten moment, gdzie właśnie ja ulegałem. Tak mówię, mówiłem, że ulegałem najbliższym, tak samo tutaj, jeżeli chodzi o pracę ponieważ miałem to poczucie, że obowiązku, poczucie, miałem też na koncie, moje poczucie było bardzo wyraźne, ubrane w cyfry, że potrzebuję pieniędzy, żeby nam starczyło od pierwszego do pierwszego. Dzisiaj, kiedy stać mi na to, żeby pracować 9, 9 miesięcy w roku, utrzymać czteroosobową rodzinę, yy, szanuję każdego klienta, jednak, ponieważ jestem w innym sezonie, więc nie pozwalam sobie na pewne rzeczy. Wtedy byłem za bardzo uległy, bo się bałem że nie będę miał za co wyżywić rodziny, tak? Był taki moment w naszym życiu, że szedłem do sklepu i przeliczałem pieniądze drobne, czy starczy mi na, jedy, na jedną bułkę, czy na dwie bułki, tak? był, był taki sezon w naszym życiu, więc mm, chodzi mi o to, że właśnie ci ludzie w kontekście pracy i teraz jeżeli prowadzisz firmę, to mogą być twoi klienci, e, twoi dostawcy produktów, e, jeżeli pracujesz u kogoś, tak? czyli jesteś etatowym pracownikiem, to może być twój podwładny albo twój menadżer, który mu zarządza. Niektórzy są mało asertywni, jeżeli chodzi o pracę, tak? Czyli ten czwarty rodzaj, trzeci rodzaj asertywności. Pierwszy najbliższy, drugie dalsze znajomości, trzecie praca. Wszystko, co związane z pracą. Tak ludzie tutaj, dla mnie z pracą to było właśnie to, co powiedziałem, że wtedy, kiedy brakowało mi klientów, tak, i, i miałem takie poczucia, że po prostu nie jestem wystarczająco dobry, skuteczny i tak dalej, brałem wszystko i zgadzałem się na rzeczy, na które dzisiaj bym się nie zgodził, ale kiedy ten sezon życia się zmienił, też ja się zmieniłem, dziś już bym się nie zgodził. Wiem, kiedyś, e, kiedy prowadziłem warsztat, ktoś mnie zapytał, dobra Andrzej, a gdybyś teraz znalazł się w takiej sytuacji, że z jakichś powodów miesiąc, dwa, trzy, e, ja mówię, no mamy oszczędności, I mówię: dobra, załóżmy, kończą ci się oszczędności, dalej nie masz kniętów, co byś wtedy zrobił? Czy też zgodziłbyś, dostałbyś jakąś fatalną ofertę? Ja mówię, nie wiem, co bym wtedy zrobił. Trudno mi powiedzieć, ale na pewno, jeżeli wziąłbym tą ofertę, nie miałbym innych, to bym powiedział, ok, biorę tę ofertę, muszę z czegoś utrzymać rodzinę, ale jest jakiś próg, o którym zaraz będę mówił, poniżej którego bym nie zszedł. I czwarta, czwarta historia i czwarta, czwarty rodzaj asertywności. To już kilkanaście lat temu moi znajomi napisali do mnie hej Andrzej, jest taki mówca motywacyjny ze Stanów, który chce tutaj wejść na Europę i robi w Berlinie spotkanie I to spotkanie jest za darmo. I ja mówię, o super i tam wysłali mi linka tylko ograniczona ilość osób, więc wypełniałam ten formularz, formularz był po angielsku, klikałem, klikałam, klikałam i, na, i no, nie wiedziałem wtedy, dopiero później się dowiedziałem, że to jest ostatnia rubryka i tam było pytanie o to, kim jesteś, Tak, człowiekiem, który przypadkowo trafił na tą stronę, zupełnie nie wie, czym jest rozwój osobisty, człowiekiem, który od czasu do czasu jest na takich rzeczach, człowiekiem, który systematycznie korzysta ze szkoleń, kursów, yy, z rozwoju osobistego, człowiekiem, który sam prowadzi szkolenia. I potem było takie duża przerwa i na końcu było na czerwono VIP. Tak? Czyli bardzo ważna osoba. I ja tak dla żartu sobie kliknąłem VIP, i myślałem, że mi odbije strony, tak, że każą wybrać co innego. A tutaj zamknęło się, i dzięki na podany przez Ciebie adres zostanie Ci wysłany bilet. No i ja od razu, nie, ja nie jestem VIPem, no nie mogłem cofnąć strony, więc wszedłem jeszcze raz na tego linka. Okazało się, że on rozpoznał adres, z którego IP, z którego korzystałem, więc nie mogłem drugi raz wypełnić formularza. I za trzy dni przychodzi bilet VIP, miejsce w trzecim rzędzie. Przerwie, obiad zapewniony przez organizatorów. Dzisiaj rozumiem, że to jest trochę tak, jak robią linie lotnicze, czyli ilość VIP-ów to byli ludzie, którzy byli zaproszeni do sektora VIP, a ilość VIP-ów to były po prostu wolne bilety. Kto pierwszy kliknął ten sektor VIP, to tam miał miejsce. I pamiętam, przyjechaliśmy kilka godzin wcześniej, taka duża hala w Berlinie. Stoimy w kolejce i moi zaczyna trochę kropić deszcz, widzimy, że to się zapowiada tak z dwie godziny stania. I jeden z moich znajomych mówi, patrz, tam jest wejście dla vip -ów. ci to mają dobrze, mało tam ludzi, i od razu ich wpuszczają. A ja mówię, o to ja tam idę. Oni mówią, machaj, przecież ty nie jesteś VIP-em. No i poszedłem, potem oni mi opowiadają, że też poszli i próbowali tam wejść, ale ten człowiek im powiedział, y, no nie, nie możecie wejść, to jest tylko dla vip -u. Oni mówią, że ich kolega tutaj wszedł, on mówi, no widocznie kolega miał taki bilet, no jakkolwiek. Wrócili do tej swojej kolejki. Później ja byłem w trzecim rzędzie. Widzę, oni tam są na górze, bo to taka hala sportowa. W przerwie się spotkaliśmy. To była, tam były trzy sesje. To była między pierwszą, a drugą sesją. A między drugą a trzecią miała być dłuższa przerwa obiadowa. I oni mówią, słuchaj Andrzej, zanim zacznie się, zanim skończy się ta druga sesja, tak 10 minut przed końcem, wyjdziemy szybciej. Tam jest McDonald's i szybko pójdziemy coś zjeść. Ponieważ wiesz, jak ci wszyscy ludzie ruszą do McDonald's, to nie dostaniemy nic do jedzenia. Ja mówię, słuchajcie, dla takich jak ja jest zapewniony obiad przez organizatorów i pokazuję im swój bilet VIP. Oni patrzą, widzą moje imię i nazwisko, widzą bilet VIP i mówią, Andrzej, zejdź na ziemię, ty nie jesteś żadnym VIP-em. Ja mówię do nich, panowie, fakty przeczą waszej opinii. I to jest czwarty rodzaj asertywności, czyli asertywność względem samego siebie. Czy traktujesz siebie w sposób agresywny, poniżasz siebie, mówisz, że jesteś do niczego? Czy traktujesz siebie w sposób taki uległy, że każda zachcianka, y, idziesz za nią, jeżeli tak jest, to prawdopodobnie jesteś osobą uzależnioną od czegoś? Czy też potrafisz być asertywny względem samego siebie? Te cztery rodzaje asertywności, względem najbliższych, względem dalszych, względem relacji zawodowych i względem samego siebie, są cztery rodzaje asertywności. I teraz, zanim przyjrzymy się konkretnym technikom, chcę powiedzieć o dwóch ważnych rzeczach. Pierwsza rzecz to jest BATNA. BATNA to jest akronim używany w negocjacjach, który, tłumacząc na polski, oznacza najlepsza alternatywa dla negocjowanego porozumienia. Czyli jaka jest alternatywa? Czasami ludzie mówią, gdybym ja był asertywny w pracy, to ja bym pracę stracił. I mówię, ok. No i teraz jest pytanie. Jaka jest alternatywa, czyli czy chcesz być w tej pracy, masz jakieś powody, korzyści, na przykład płacą Ci przeciętnie, pewnie w innym miejscu też miałbyś yy, podobne zarobki, traktują Cię tak średnio, nie do końca Ci się to podoba, ale idzie wytrzymać, natomiast masz blisko do, do pracy, dojazd zajmuje Ci 5 minut, a wiesz, że inne firmy z tej branży to jest przynajmniej pół godziny w jedną stronę. Więc ze względu na czas zostajesz. Albo mówisz, dobrze, jest tak źle w tej pracy, dobrze, to ja odejdę. Tylko wiesz, że nie jesteś gotowy, więc robisz oszczędności, więc wyszyłasz CV, więc podnosisz swoje kwalifikacje. Szukasz gdzie indziej, ale nie robisz tego tak z dnia na dzień, ponieważ wiesz, że to by było nieroztropne. Albo masz z kimś relację i myślisz sobie, dobrze, czy ja jestem gotów na to, żeby tę relację stracić, kiedy będę bardziej taki asertywny. Być może mówisz, teraz nie, bo mam tutaj problemy w pracy, muszę uporządkować tą sferę życia, ale miej wtedy raz na granicy. Jeżeli tą sferę życia uporządkuję, zajmę się tamtą sferą życia. Czasami tak było, kiedy pracowałam w terapii uzależnień, że kobieta mówiła, no dobrze, no ale jak ja, ja postawię się mężowi, to on może mi coś zrobić jest agresywny. Zawsze pracowaliśmy ze specjalistą, do tego też jeszcze dojdę, ale mówiliśmy tak, dobrze, to zagraża twojemu życiu i zdrowiu, poza tym to daje zły wzorzec twoim najbliższym, twoim dzieciom, pokazując, że można się godzić na złe rzeczy. więc". Kiedy męża nie ma, spakuj się, poprosi innych ludzi i przejedź gdzieś. Bądź przygotowana, niech ktoś ci przyjmie. Siostra, są domy samotnej matki, są różne miejsca, gdzie można pojechać, ale do tego trzeba się przygotować. Więc zawsze pytaj o alternatywę. I kiedy się przyjrzysz, to czasami myślisz, że nie ma alternatywy, więc warto porozmawiać z innymi, żeby zobaczyć, jakie jest rozwiązanie. Czasami jest tak, że nie widzisz, to nawet jeżeli nie widzisz i zachowujesz się w sposób nieasertywny, to bądź szczery, bądź szczera, przez co dobrze, nie widzę rozwiązania, trudno, zachowuję się w taki sposób, ale szukam innego rozwiązania. Więc to jest batna. Jaka jest alternatywa? Kolejna rzecz to są granice. Tak, przy asertywności to jest, pamiętasz, szacunek do innych, szacunek do siebie i respektowanie swoich granic i respektowanie granic innych ludzi. Więc jeżeli ktoś przekracza granicę, to musisz jasno dla siebie wiedzieć, gdzie przekroczono granicę i co chcesz w związku z tym. Jak chcesz, żeby, żeby było na przyszłość. Zaraz będą konkretne przykłady. Ale gdzie przekroczono granicę i co chcesz? I to jest bardzo ciekawe. Kiedyś usłyszałem takie zdanie i ono mi się bardzo podoba. Ktoś powiedział, co to jest pokora. Pokora jest to to, że kiedy ja przychodzę do ciebie, to ty decydujesz, gdzie mam usiąść, ponieważ ty dyktujesz warunki. Ale pokora to jest też to, że kiedy ty przychodzisz do mnie, to ja dyktuję warunki. I to ja mówię, gdzieś masz usiąść, nawet jeżeli usiadłeś nie w tym miejscu. To ci zwrócę uwagę. Wiesz, to, to jest oczywiście obraz. To nie chodzi o to, że ktoś przychodzi do ciebie i ty teraz musisz dyktować, gdzie kto ma usiąść. Nie, to absolutnie, to jest tylko taka metafora, tak? Że jak jesteś u siebie, to ty dyktujesz warunki i to jest pokora. Ale kiedy przychodzisz do innych i oni dyktują warunki, to to też jest pokora. Oczywiście, Zarówno to, że ty przychodzisz do kogoś, tak? Ca cały czas pracujemy na metaforze niedosłownie. Ty przychodzisz do kogoś i ktoś mówi, tutaj masz usiąść, to oczywiście pamiętasz prawa asertywności. Ty możesz powiedzieć, ale wolałbym tam, albo dlaczego tutaj? Możesz o tym rozmawiać, ale ostatecznie on podejmuje decyzję. Kiedy ktoś przychodzi do ciebie, to też kiedy mówi tu usiąść, a on mówi, że z jakiś powodu wolałbym tam, to też ma prawo do tego, a ty masz prawo zmienić zdanie, tak? Natomiast. Chodzi o te granice, o ustalanie granic. Więc gdzie przekroczono granice i co w związku z tym chcemy? I teraz będziemy się przyglądać od tego nagrania i przez następne o różnym technikom asertywności, czyli jak wyznaczać i dbać o granice. Jak wyznaczać. I podstawowa rzecz, podstawowy tak, taki wzorzec asertywnej postawy, składa się z czterech elementów. Tak to jest wzorzec, który absolutnie potrzebujesz na nim pracować i ten wzorzec jest elastyczny. Żeby ten wzorzec do czegoś porównać, to no, większość ludzi tak, na świecie kojarzy, czym jest Facebook, nawet jeżeli nie mają. To zobacz, kiedy zakładasz sobie konto na Facebooku, to masz zdjęcie w tle i ty decydujesz, czy tam coś będzie, czy nie będzie, a jak będzie, to co będzie. Jest twoje zdjęcie profilowe, jest twój opis, jest tablica. Każdy ma to samo w tym momencie startu, ale każdy wypełnia to jakoś po swojemu tak jak jemu się wydaje, że będzie najlepsze. I dokładnie o to tutaj chodzi. Że te cztery elementy, to są cztery elementy wspólne dla każdego, ale czasami możesz jakiś element pominąć. W jakiejś konkretnej sytuacji tak ten element opiszesz, a w innej inaczej opiszesz. To nie jest, że za każdym razem mówisz to samo. Za każdym razem poruszasz się według tych czterech elementów. Jakie to są cztery elementy asertywnej postawy? To jest cztery razy o. Opisz fakty, oddaj uczucia, opowiedz, co myślisz, oczekiwania, jakie masz. Opisz fakty, oddaj uczucia, opowiedz, co myślisz, oczekiwania, jakie masz. Więc fakty. Weźmy dwa przykłady. Jeden przykład z życia osobistego, drugi przykład z życia zawodowego. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedy zacząłem w ogóle ten kurs, zacząłem od takiego przykładu. Przychodzisz do cioci, na, e, przychodzisz na imieniny tam do siostry, tak? I jest ta ciocia, która jest taka zaborcza, roszczeniowa i też terytorialna, tak? I teraz opisujesz fakty, tak? W pewnym momencie czujesz, że ta ciocia ma coraz więcej przestrzeni, a ty coraz mniej, że mówi tak głośno, że ty nie słyszysz i jeszcze rozpycha się łokciami. Więc możesz przeprosić ciocię... ciociu, przepraszam, chcę z tobą o czymś porozmawiać. Widzisz, twoje szklanki i Twoja filiżanka stoją tutaj przy tym miejscu, przez co ja mam mało miejsca. Po drugie, kiedy mówisz, to tak żywo gestykulujesz, że trzy razy uderzyłaś mnie łokciem w ramię. A poza tym mówisz tak głośno, że ja nie mogę porozmawiać z osobą, która jest obok, bo słabo ją słyszę, a niestety nie mam jak się przesiąść. Opisałeś, opisałaś trzy zachowania. I teraz oddaję swoje uczucia. W związku z tym czuję się bardzo niekomfortowo i trudno jest mi znaleźć radość z tego, że jestem na urodzinach u mojej siostry. Oddałeś swoje uczucia. Chciałabym zaproponować pewną rzecz. I Teraz mówisz, oddajesz, yy, co myślisz, tak? Czyli mówisz o swojej propozycji. Mówisz, że to, co teraz powiesz, to nie jest nakaz, tylko to jest pewna propozycja. I mówisz swoje oczekiwania. Więc przesuniemy szklanki w tą stronę. Ja odwrócę się krzesłem tak, żebyś ty, jeżeli nawet będziesz zbytnio gestykulować, nie uderzyła mnie, najwyżej uderzysz się w krzesło, więc musisz na to uważać. I rozumiem, że będziesz starała się panować nad swoim głosem, ale gdybyś znowu uniosła głos, to pozwól, że zwrócę ci uwagę, żebyś mówiła trochę ciszej. Czy możemy się tak umówić? I teraz nie chodzi mi o tą realność, czy to ma sens, nie ma sensu. Chodzi o przykład, tak? Czyli opisałeś fakty: mówisz o tych filiżankach, mówisz o gestykulacji cioci i uderzaniu Ciebie, i mówisz, że to nie głosu. Oddajesz swoje uczucia, że czujesz się niekomfortowo, że nie potrafisz wyrazić swojej radości z urodzin, tak, czujesz się taka stłumiona, taki stłumiony. Mówisz, co myślisz? Więc chcę ci coś zaproponować. Tak? Czy mówisz, że to będzie propozycja? I mówisz o oczekiwaniach, pokazujesz tak, konkretne oczekiwania, jak przestawisz filiżanki, jak odwrócisz krzesło, jak będzie zwracać, kiedy ten głosu będzie za, yy, zbyt duży i pytasz, co ona na to. Te same cztery rzeczy, jeżeli chodzi o pracę. Tak, jest ten dzień wypłaty, dostałeś wypłatę, dostałeś wypłatę i idziesz do tego kolegi i mówisz, słuchaj, to nie jest przecież tak, jak miało być. Nie ma tej podwyżki. On mówi, a ja, ja dostałem. Idziesz teraz do szefa i mówisz tak, rozmawiałem z takim i takim kolegą, powiedział mi, że dostał wypłatę większą o tyle i tyle, a ja nie dostałem. Jak opisujesz fakty. Druga rzecz, oddajesz uczucia. Czuję się z tym bardzo źle, czuję się niekomfortowo. Czuję się rozgoryczony, czuję się sfrustrowany, czuję się smutny. Zależy, jaką intensywność chcesz nadać uczuciom. Tak możesz wybrać któryś z tych uczuć. Mówisz, co myślisz. Mówisz, tak. Razem pracowaliśmy przy projekcie przez ostatni miesiąc. Projekt oddaliśmy wspólnie. W związku z tym nie rozumiem, dlaczego on dostał więcej pieniędzy, a ja nie, bo przez ten miesiąc we dwójkę. Jedyne, co robiliśmy w pracy, to robiliśmy ten sam projekt. W związku z tym oczekuję, że ja dostanę też wyrównanie za ten miesiąc, ponieważ tak samo pracowałam i ten efekt, który uzyskaliśmy, był naszym wspólnym efektem. Rozumiesz, opisałeś fakty, on dostał pieniądze, ty nie. Uczucia, pokazałam różną skalę uczuć. Powiedziałeś, co myślisz, w związku z tym, czyli pokazujesz, pracowaliśmy razem, on i ja nie robiliśmy nic innego, projekt jest nasz wspólny, wkład 50 po 50 i Twoje oczekiwania, że będzie wyrównanie. A więc rozumiesz, te cztery elementy. Opisujesz fakty, oddajesz uczucia, opowiadasz, co myślisz i oczek mówisz oczekiwania, jakie masz. Prawdopodobnie jest tak, że jeżeli przyzwyczaiłeś innych, że jesteś osobą nieasertywną i zwróciłeś im uwagę, to będzie tu miała miejsce zastosowanie zasada 1, 2, 3. Czyli coś, co zdarzyło się raz, nie musi się zdarzyć drugi, ale jeżeli zdarzyło się drugi, zdarzy się i trzeci. Czyli jeżeli przez wiele lat pozwalałeś innym, albo miesięcy, tygodni, różnie, pozwalałeś innym na to, żeby cię pomijali na przykład przy podwyżkach, albo nie reagowałeś, kiedy inni dominowali w rozmowie, to kiedy zwrócisz pierwszy raz uwagę, prawdopodobnie ta osoba jakoś tam to na nią wpłynie, ale za jakiś czas znowu wróci do starych wzorców, nawet nie mając złej woli, tylko po prostu. Takie jest życie. Tak? Ludzie, jeżeli tylko im pozwolić, zawsze pójdą na najłatwiejszą drogą. Więc jak zastosować tą zasadę raz, dwa, trzy? Pierwszy raz mówisz to, co powiedziałaś. I załóżmy, że za drugim razem tak, to się powtarza. Więc Powiedzmy, że to się powtarza yy, z ciocią, tak? I że ciocia yy, znowu przesuwa te filiżanki. Więc odwracasz się i mówisz, ciociu, znowu przesuwasz te filiżanki. To mi przeszkadza, nie mam takiego, tak? Opisujesz fakt. Rozmawialiśmy już o tym, tak? Przypominasz? Znowu przesuwasz filiżanki. Naprawdę, czuję się już zezłuszczona tą sytuacją. O ile wtedy mówiłaś, mówiłeś, że to jest dyskomfort, to jest mówisz, czujesz się złoszczona tą sytuacją. Dlatego powiem Ci tak, jeżeli następnym razem postawisz tutaj filiżanki, potraktuję je jak moje własne, po prostu oddam mojej siostrze i powiem, że ja już z nich nie korzystam, żeby je zabrała. I pozbędziesz się filiżanek. Rozumiesz różnicę. To już jest ostrzej. Mówisz o faktach tak, przypominasz, już o tym rozmawialiśmy, znowu są te filiżanki. Mówisz o uczuciach i nasilasz, tak, w swojej wypowiedzi, już nie dyskomfort, już czuję się y, o wiele gorzej, tak, złości mnie to. Powiedz, co myślisz, w związku z tym, tak, zrobię tak i tak. Już nie mówisz o twoich oczekiwaniach, mówisz o tym, co zrobisz. Mówisz, jakie będą konsekwencje. I jeżeli ciocia, dobrze, dobrze, dobrze, już taka afera o te filiżanki i... Teraz ta ciotka przesuwa te filiżanki. Trzeci raz bierzesz te filiżanki mój mówisz swojej siostrze, słuchaj, weź już je włóż do, do szklanki, bo nie mam jak, do, do, przeważnie, do zmywarki te szklanki, bo nie mam jak wyjść. Pierwszy raz mówisz asertywnie. Drugi raz zapowiadasz konsekwencje. Trzeci raz realizujesz konsekwencje. Praca. Powiedziałeś szefowi, powiedziałeś szefowi o, tym, o tej podwyżce. On mówi, wiesz co, no w tym miesiącu to już, to już nie będzie możliwe, ale wiesz co, zróbmy tak, że w następnym miesiącu cokolwiek będzie, jeżeli zasłuży na podwyżkę, to dostaniesz tą podwyżkę i jeszcze tą z poprzedniego miesiąca. To okay, tak ci szef obieca. Mija kolejny miesiąc i nie dostałeś tej podwyżki. Więc przychodzisz i mówisz, Rozmawialiśmy poprzednio, odwołujesz się ciągle do tego, że taka już rozmowa była. Opisujesz fakty, które miały miejsce i mówisz, naprawdę już mnie to złości i bardzo irytuje, ponieważ obiecałeś mi, a tego nie ma. Jeżeli do, w ciągu trzech dni nie dostanę tych pieniędzy, to idę do y, twojego przełożonego, tak, i będę o tym rozmawiać. Czyli rozumiesz, drugi raz się stało, opisujesz fakty, mówisz, że już o nich rozmawialiśmy, opisujesz uczucia, które są wzmocnione i mówisz, w związku z tym, że tak mi obiecałeś, a nie zrobiłeś, oczekuję trzy dni. I teraz, jeżeli miną trzy dni, czwartego dnia idziesz. I nawet gdyby on potem ci powiedział, no a nie mogłeś poczekać, zobacz, na piąty dzień już byś dostał, no jest piąty dzień i dostałeś. Ty mówisz, mówiłem wyraźnie. Trzy dni. To są trudne rzeczy, one nie są łatwe, ale to są rzeczy, które nas wyzwalają. Jak ktoś kiedyś Żartobuje powiedział na jeden warsztat, tak, mogą mnie wyzwolić ze wszystkich relacji i, ze wszy i z każdej pracy. Ja mówię, ja bym dopowiedział coś do tego, bo generalnie się zgadzam z tym, co powiedziałaś. Takie postawienie sprawy i bycie konsekwentnym, nie agresywnym, ale stanowczym i konsekwentnym, wyzwolicie z każdej złej relacji i z każdej złej pracy. To jest ważne. To jest ważne i przy wychowywaniu dzieci. Tak? Niektórzy, kiedy mówię, że technika raz, 2-3, to niektórzy mówią, a wiem, wiem, to jest to od dzieci. Akurat my z żoną jesteśmy fanami tego, tej metody raz, 2 trzy. Niektórzy nie wiedzą, o co w niej chodzi, więc tak krótko powiem, bo to jest też asertywność co do dzieci. Tak? Tutaj może mniej mówię o dzieciach, ale chcę też pokazać, że metoda 1, 2, 3 oznacza, że Umawiamy się z dziećmi na pewne zachowania. Mówimy, że nie wolno bić, zabierać zabawek innym dzieciom, yy, głośno krzyczeć, tak, kiedy na przykład yy, ze sobą rozmawiacie i jedno podnosi głos, na krzyczeć na drugie dziecko. I mówisz, i oraz wszystko to, co dotyczy życia i zdrowia, ja będę liczyć. Jeżeli powiem raz, to to jest pierwsze upomnienie. Jeżeli powiem dwa, to jest drugie upomnienie. Jeżeli powiem trzy, to na czas, który odpowiada wiekowi dziecka, Powiedzmy, mówimy tu o dzieciach, powiedzmy ogólnie do 11-12 roku życia, idziesz w jakieś miejsce i tyle minut tam czekasz, żeby się uspokoić. I teraz ludzie czasami tam, słyszałem, tak, pewnie też nieraz słyszałaś, słyszałeś gdzieś na placu zabaw, ktoś mówi, raz, dwa, trzy, no doliczyłam do trzech, czemu nic nie robisz? Nie. To nie dziecko ma coś robić, to ty masz robić. Bierzesz dziecko i teraz, uwaga, nie bierzesz dziecko na karę, tylko po to, żeby się uspokoiło. Jeżeli naprawdę wyuczysz to dziecko, to później, kiedy dziecko jest starsze i my tego doświadczamy, kiedy mów, liczysz do trzech, dziecko ma iść się uspokoić, ale już nie tam 12-13 minut, tylko masz iść, ochłonąć i wrócić, kiedy poczujesz, że już jesteś uspokojony, uspokojona. Nasz syn, kiedy mu to pierwszy raz powiedzieli, mówi, dobra, zobaczymy. No i było te trzy i on wyszedł i przyszedł za chwilę. My powiedzieliśmy, już jesteś uspokojony? Tak, jestem. OK. I za drugim razem, kiedy zrobił podobnie, czy trzecim, yy, on powiedział, nie, muszę jeszcze na chwilę wyjść, bo czuję, że jeszcze nie jestem uspokojony. O to chodzi, o konsekwencje, o uspokojenie. Ja wiem, że tutaj dużo pytań się rodzi, ale na przykład co zrobić w centrum handlowym? Tak. Przychodzimy obok sklepu z zabawkami, mówimy, byliśmy w kinie, autentyczna historia, tak, byliśmy w kinie, wychodzimy z kina i dzieci przechodzą w sklep z zabawkami Mówi, o, wejdźmy o weźmy, wejdźmy. A my mówimy, mówiliśmy wam, że musimy wrócić na czas. Babcia zrobiła kolację, byliśmy wtedy u babci, pojechaliśmy do miejscowości obok do kina. Babcia zrobiła kolację i bardzo nas prosiła, żeby być na czas, bo musicie wcześniej położyć i rano wstać. Babci było przykro, że, że nie przyjedziemy. A, ale my sobie zabawki coś zaczęli krzyczeć. Okej. Okay. W centrum handlowym. Wziąłem jednego, bo żona wzięła drugiego, stanęliśmy w dwóch miejscach i mówimy, tu będziemy czekać. Możesz powiedzieć, no ale to krócej by było wejść nie czekaliśmy tam wtedy dokładnie tych minut, ale kiedy oni zobaczyli, że to nie przelewki, chwilę się uspokoili i poszliśmy dalej. Teraz, jeżeli chcesz więcej, to Wychowawcze Czary Mary, genialna książka, gdzie tam cała ta metoda i cała ta filozofia jest opisana. Jak rozumiesz, tu chodzi o konsekwencje, nie o karę, to jest ta różnica, i chodzi o to, żeby zrealizować to, o czym mówiliśmy. Bo widzisz, to, że będziesz wyuczał ludzi bycia z tobą asertywnym, to będzie zajmowało trochę czasu. I musisz się przyzwyczaić do tego, że będą łamać pewne schematy. Dlatego do ciebie należy za pierwszym razem mówisz, za drugim zapowiadasz konsekwencje, za trzecim realizujesz konsekwencje. Oczywiście o wiele łatwiej jest wtedy, kiedy wchodzisz w jakieś środowisko. Pamiętam taki moment, kiedy ja zacząłem pracować w ośrodku dla ludzi uzależnionych. Pracowałem tam rok czasu. I było pierwsze takie spotkanie całej ekipy. No i mnie przedstawiono. Wiadomo jak to jest. Jest zgrana ekipa, są ludzie, którzy się znają, jest nowy, więc ludzie oczywiście przyjęli mnie bardzo pozytywnie. Fajnie, wspaniali ludzie. Z niektórymi do tej pory mam kontakt, utrzymuję. Natomiast wtedy przy tym pierwszym spotkaniu ktoś z nich coś ze mnie zażartował. No i ja wiesz, no tak odruchowo, tak, jesteś w nowym środowisku, ktoś ciebie zażartował, no to też nie chcesz przesadzać, więc ja dopowiedziałem coś, tak, dopowiedziałem coś do tego żartu i jak ruszyła Lafina, to ja myślałem, że się nie zatrzyma. Oczywiście ten prowadzący mówi, dobrze, dobrze ale to tu nie Andrzej jest celem, yy, tylko musimy porozmawiać o kilku sprawach, ale co chwilę była taka, ta jedna osoba właśnie, która co chwilę jakieś żarty, takie uszczypliwości w moją stronę. No zirytowało mnie to ostro, więc podszedłem do tej osoby po spotkaniu. No, dziś może zrobiłbym to inaczej, znam więcej technik, wtedy tyle nie znałem, ale powiedziałem wprost, mówię, nie życzę sobie, żebyś ze mnie zrobił ten obieg kpiń, coś takiego powiedziałem. No, zdanie jak zdanie, ale ton głosu, to zrobiło wrażenie. To był mężczyzna, tak? On popatrzył na mnie i mówi, wiesz co, jak tu do mnie podchodziłeś, myślałem, że mi w mordę dasz. Ja mówię, nie ukrywam, że chciałem. On mówi, no wiesz, no to przepraszam, dobra, nie wiedziałem, że przekroczyłem granicę, no ale wiesz, no ja rzuciłem, powiedziałem jakiś żart, a ty zauważyłeś, co zrobiłeś. Ja mówię, co? No, dopowiedziałeś, więc ja poczułem, że nie ma granic. Ja mówię, źle poczułeś. On mówi, no wiem, wiem, teraz sam mam tą refleksję, że źle zrobiłem. Ja mówię, że okej. Okay. Dobrze, że sobie to wyjaśniliśmy. I naprawdę, później nasze relacje były bardzo dobre do tej pory, jak czasami się gdzieś spotykamy, jest fajnie, czasami się z tego śmiejemy. Ale to jest to, wchodzisz do nowego środowiska, też ty określasz granice. Tak? Ważne, żeby te określić granice. Jak to jest ważne, to powiem jeszcze na jednym przykładzie. Ponieważ pracowałem w tym ośrodku, więc mieliśmy różnych ludzi i był pewien człowiek, który oprócz swoich uzależnień miał głębokie problemy z agresją, i on był w takiej grupie, nieformalnej oczywiście, grupie, jeszcze jako nastolatek, gdzie oni siedzieli sobie przy blokowisku i patrzyli na ludzi, którzy przechodzą. I ich po prostu zastraszali. I on mówi, że po czasie, yy, oni już umieli rozpoznać, kto jest bardzo przestraszony, kto nie. I mówi, jeżeli ktoś podszedł i oni do niego twardo i on do nich stanowczo coś powiedział, albo nawet twardo, to mówi, być może dostał w twarz, ale to było wszystko. Ale jak zobaczyli człowieka, który nie ma, jakby nie ma granic, tak? To zaczęli go upokarzać, jak tylko mogli i mówi, że szczytowy był taki człowiek, że on, mówi, on sam już poczuł obrzydzenie, chociaż mówi był bardzo takim twardym człowiekiem, kiedy ten, ten chłopak był tak przestraszony, że on nic nie robiąc, tylko zastraszając go słowami, doprowadzili do tego, że on zlizywał im ze spodu butów yy, całe błoto. Zrobił to tam, zaczął i w końcu on, ten, ten człowiek, który mi tą historię powiedział, powiedział, nie, nie, dobra, dobra, wystarczy, wystarczy, już dajmy mu spokój, nie, bo już sam czuł to obrzydzenie. Więc to był człowiek bardzo agresywny, ale mówi tak, po prostu, pierwszy sygnał i jak zareagowałeś, tak później cię traktowaliśmy. Ja wiem, że to jest ekstremalna sytuacja, ja chcę tylko ci pokazać, że nie ma dymu bez ognia. Jeżeli mówisz, że ciągle ludzie wchodzą mi na głowę, to zobacz na drugą stronę tego. Ciągle pozwalasz ludziom wchodzić na głowę. Albo zobacz, od drugiej strony. Ludzie ciągle mówią, że ja coś na nich wymuszam. Ja nie wymuszam nic. No właśnie zobacz. Być może wymuszasz. tak Może to przez to, że jesteś bardzo dyrektywny, dyrektywna, ty mówisz ludziom, co mają zrobić. O, pamiętam jeden z takich projektów. Sam mam wiele takich błędów na koncie, ale wiecie ja tu akurat mogę podać przykład kogoś innego, więc podam. Robiliśmy pewien projekt i ponieważ w, w cał, cała czwórka nasz robiących ten projekt y, mieszkaliśmy w różnych częściach Polski, więc dużo komunikacji to było Skype'owej i mailowej. I w pewnym momencie jedna osoba mówi tak, zdecydowałam, że, bo tam w ramach tego projektu było też takie szkolenie, zdecydowałam, że i tutaj napisała, jak będzie wyglądał plan tego szkolenia, kto kiedy będzie mówił i że zaprosi jeszcze gościa. Rozumiesz, to było przekroczenie granic. Ja napisałem do tej osoby, hej. Wolałbym, żebyśmy takie rzeczy ustalali wspólnie. I ta osoba mówi, o, sorry, sorry, zapędziłam się. Ale rozumiesz, o czym teraz mówię, tak? Że czasami ludzie, tak, sam mam takie tendencje, zapędzamy się i jeżeli ktoś nie da nam sygnału zwrotnego, to może nam się wydawać, że my nie przekraczamy granic. Więc warto dopytywać ludzi. Warto stwarzać atmosferę, w której, jeżeli ktoś powie, nawet że, jeżeli się z tym nie zgadzamy, powiemy, OK, fajnie, dzięki, że to powiedziałaś. Najlepsze momenty, takie przełomu na warsztatach, które prowadzę, już teraz może mniej, teraz może moja żona bardziej takie miękkie umiejętności typu wyznaczanie celów, ale mieliśmy taki warsztat niedawno, prowadziliśmy razem i jedna z osób powiedziała, kiedy mówiliśmy o czwartym punkcie planie i piąty był analiza, mówi, no plany planami, ale szkoda, że to tak nie działa w realnym życiu. I on o oh stop powiedz mi, bo rozumiem, że masz ze sobą jakieś doświadczenia i ta osoba była bardzo otwarta, opowiedziała i zaczęliśmy analizować, czyli w naturalny sposób przeszliśmy do piątego punktu analizować, dlaczego plan nie działa i znaleźliśmy rozwiązanie, które ta osoba mówi, być może to jest to, czego ja przez lata nie widziałam. widziałem ta, ta osoba prawie dwa lata się zmagała z pewną rzeczą, po prostu miała ograniczoną ilość czasu i w tym ograniczonej ilości czasu próbowała zrobić za dużo rzeczy więc zobaczyliśmy, masz tyle czasu, nie wykroisz więcej, więc w tym czasie jak możesz zrobić te wszystkie rzeczy? Albo robisz mniej czasu na każdą z tych rzeczy, albo wybierasz jedna, która jest priorytetem i ją robisz. No nie będę teraz w to chodził, bo to jest inny temat, ale chodzi o to, że, ta, że była ta przestrzeń, żeby ta osoba powiedziała. Wiesz, kiedy ta osoba powiedziała, tak, chcę tutaj być bardzo szczery, Szkoda, że to tak nie działa w realnym życiu. To aż mi skoczy, ponieważ jakby moim takim przesłaniem jest uczyć rzeczy, które są realne. Po, pier po, po pierwsze sam, tych rzeczy, sam te rzeczy testuję, sam te rzeczy robię, więc jakby wiem, jak one działają i to był dla mnie taki jakby policzek. Ale nauczyłem się, okej, okay, spokojnie, powiedz, co masz na myśli. Jeżeli stworzysz przestrzeń, to ludzie ci powiedzą, kiedy przekażesz granicę. I ostatnia rzecz w tej części... Co zrobić, kiedy Cię zaskoczy? OK, kiedy przygotowujesz się na rozmowę i znasz te punkty, to jest super. Kiedy ktoś nie, z, nie zrealizuje tego, co obiecał, jest technika raz, dwa, trzy. A kto, co, jeżeli ktoś nagle Cię zaskoczy? Tak. Miałem taką sytuację w życiu, kiedy w pewnym momencie spotkałem ludzi, z którymi porozmawiałem i mówię, słuchajcie, możemy zrobić coś wspólnie, zrobimy wspólne wydarzenie, zbierzemy ludzi i potem podzielimy się w ten sposób, że wszystkie koszty wrzucimy, yy, tak, yy, oddamy sobie koszty, a zyski podzielimy na pół. No, prosty układ biznesowy, oni się zgodzili. Zrobiliśmy szkolenie, no i po szkoleniu miało być rozliczenie, ja mówię, to ja w zasadzie nie miałem tutaj kosztów, tylko dojazd i tam jeszcze jakąś jedną rzecz, już nie pamiętam co. Oni mówią dobrze, no i oni wysłali mi mailem, ja otworzyłem tego maila, Czytam, co oni wrzucili w koszty, ja mówię, Boże. że oni prawie same koszty, koszty prawie większe niż cały, cały przychód, nie, nie mówię zysk, czyli cały przychód ze szkolenia. I w tym samym momencie, kiedy otworzyłem tego maila, oni do mnie zadzwonili i powiedzieli, hej, wysłaliśmy ci maila, nie wiem, czy widziało się, ja mówię, no widzę. I wtedy nie wiedziałem, jak zareagować. Powiedziałem im, czy mogę odzwonić później, tak? Czyli nie chciałem wtedy rozmawiać, bo miałem dużo emocji. Później sobie wyjaśniliśmy i okazało się, że oni to zrozumieli, że tak naprawdę oni to zrozumieli dobrze. Ale to była duża firma i oni powiedzieli, zlecili to jakiejś tam osobie, która nie była przy naszej rozmowie. I ta osoba no, wyliczyła te koszty wszystkie, które tam na przykład, że nie wiem, dzwonili w tej sprawie ileś razy, więc skoro tak, no to podzieliła ilość dni, w których oni dzwonili, koszty rozmów, jakby bardzo tak zadrobiezgowo, ale to jakby nie była ich intencja, po prostu ta osoba to zrobiła. I wyjaśniliśmy to sobie, i dogadaliśmy się. Natomiast, ten pierwszy moment, co bym zrobił dzisiaj, gdybym musiał rozmawiać, tak, to jest tak zwana technika UFO, UFO, czyli u uczucia. Gdyby oni zadzwonili, odebrałbym, musiałbym rozmawiać. Powiedziałem: e, No, wiecie, e, dostałem tego maila, czuję się bardzo zmieszany i zaskoczony. Fakty. E, to, co mnie zmieszało i zaskoczyło, to rzeczy, które wrzuciliście w koszty. Jakby bardzo drobiazgowo, które byłyby Waszymi kosztami prowadzenia firmy, nawet gdybyśmy nie zrobili tego szkolenia wspólnie. Oczekiwania. Oczekiwałbym, że albo ja też zrobię tak drobiazgowo i wtedy będziemy mieli same koszty, będziemy się przekrzykiwać koszty, albo wrócimy do wcześniejszych naszych ustaleń i jeszcze raz definiujemy, co jest naszym kosztem, a co nie. Czyli ufo. Uczucia, fakty, oczekiwania. Ok, to wszystko w tej części i przechodzimy do kolejnej.